Biowa i podobnie jak nasze nieszczęsne Jedwabne, została nominowana przez mitomanów Holokaustu do miejsca masowej rzezi Żydów przez Niemców. Pardon, nazistów. Do tej tragedii doszło rzekomo na obrzeżach Kijowa jesienią 1941 roku. A więc w trakcie efektownego pościgu hitlerowców za niezwyciężoną Armią Czerwoną. Niezwyciężoną w cudzysłowie. Kariera tego miasteczka jest tak mgławicowa w kontekście tej rzezi Żydów i tak rozdmuchana, że jej sakralizacja doczekała się dwóch widomych symboli. Specjalnego logo Fundacji Pamięci Bożego Jaru Fundacji Pamięci Bożego Jaru jest w cudzysłowie, Sądzę, że powinno być Babiego Jaru, jest tu pomyłka w tekście, oraz równie specjalnego znaczka pocztowego wydanego w Izraelu dla uczczenia tamtej tragedii. Już samo to zmusza rewizjonistów do przyjrzenia się temu trzeźwym okiem. Bo i jedwabne doczeka się kiedyś takiego upamiętnienia mitu 1600 Żydów, rzekomo bestialsko zamordowanych przez ich sąsiadów. Sąsiadów w cudzysłowie, tytuł książki Grossa. Domniemana masakra w Babimiarze nastąpiła cztery miesiące po diabolicznej konferencji w Wanze, przedmieście Berlina gdzie najważniejsi naziści rzekomo podjęli decyzję o kwestii żydowskiej polegającej na masowym mordowaniu wszystkich bez wyjątku Żydów. Historykom jak dotąd nie udało się znaleźć stosownego rozkazu Hitlera w tej sprawie. Natomiast znane są jego plany deportacji Żydów poza obszary Europy, włącznie z Madagaskarem, a wcześniej Ugandą. Po uderzeniu na żydo Hitler zamierzał uszczęśliwić Żydami podbite obszary Syberii. Świadczą o tym jego liczne mowy stołowe, o których pisze m.in. Max Weber oraz Hermann Rauschling w jego rozmowach z Hitlerem. W różnych źródłach występują różne daty masakry w Babimiarze i niebotycznie różne liczby pomordowanych tam Żydów. Od 56 tysięcy do 125 już sama rozpiętość tych dwóch liczb świadczy o wielce podejrzanej mogławicowości tego zdarzenia. Oczywiście mitologia Holokaustu na przykładzie Babiego Jaru wyprodukowała licznych świadków tej rzezi. Świadków w cudzysłowie. Dają oni po pierwsze sprzeczne relacje, a po drugie bajecznie mgławicowe w zakresie szczegółów. Najważniejszą okolicznością jest liczba pomordowanych. Niezależnie od liczby, tylko 56 tysięcy czy aż 125 tysięcy. Rzecz w tym, że obie są wyższe od ogólnej liczby Żydów pozostających w Kijowie po dokonaniu przez żydobolszewickie władze masowej egzekucji Żydów po ataku Niemiec, co przypomina nieistniejącą liczbę 1600 Żydów, rzekomo wyłapanych w jedwabnym a mogło ich być około 150 do 200. Dalej, nie dokonano jak dotąd ani jednej ekspertezy kryminalistycznej na miejscu zbrodni, a był na to czas już od klęski Niemiec w 1945 roku aż do anno domini 2012. I znów, identycznie było w przypadku śledztwa w sprawie mordu w już, już się wreszcie zabrali do ekshumacji, lecz kiedy po pierwszych sztychach to okazało się, że wśród szczątków znajdują się pociski i łuski, prokurator generalny i minister sprawiedliwości w jednej osobie, późniejszy prezydent Lech Kaczyński, na polecenie, w nawiasie, a może na prośbę, rabinów przerwał ekshumację prowadzoną pod kierunkiem profesora Andrzeja Koli. Nikt nie zatroszczył się przez 65 lat o gromadzenie dowodów zbrodni w Babimiarze. Więc jakże tak? Zamordowano około 100 tysięcy Żydów i żadnych cadyków w Holokaustu nie obchodzą dowody, tylko mity? Pierwsze domniemania pojawiły się 21 października 1941, kiedy Londyńskie Biuro Żydowskiej Agencji Telegraficznej, ITA, poinformowało, iż wydana w Krakowie kolaboracyjna gazeta ukraińska Krakowskie Wiesti podała, że cytat, po zajęciu Kijowa wszyscy Żydzi, mężczyźni, kobiety i dzieci w każdym wieku byli wygnani ze swoich domów i spędzeni w miejsce ogrodzone drutem kolczastym położone na obrzeżach Kijowa. Stamtąd pognano ich piechotą w nieznanym kierunku. Kłopot w tym, że ani oryginału tej gazety, ani nawet odbitki do dzisiaj nie odnaleziono. Jak to możliwe? Co więcej, 31 grudnia 1941 roku Żydowska Agencja Telegraficzna poinformowała, cytat, dowództwo wojskowe nazistów, w nawiasie oczywiście nie jakichś tam Niemców, wydało rozkaz zagnania tysięcy Żydów na zaminowane cmentarze. Ofiary, głównie kobiety, zginęły od eksplodujących min, a ci, którzy przeżyli, zostali rozstrzelani przez niemieckich żołnierzy za pomocą karabinów maszynowych. Tu mamy podane źródło tej informacji, jest to rusnation.org. Z pozoru przekonująca, ale po uruchomieniu myślenia. Informacja groteskowa. Pozwólmy sobie, podobnie jak redakcja patriotycznego ruchu Polski, numer 295 z 15 sierpnia 2012 roku, pomarudzić nad tym horrorem cmentarnym. W jakim celu Niemcy zaminowali cmentarz? Jeśli zaminowali cmentarze, liczba mnoga, nie Niemcy, tylko wycofujący się Sowieci, to pytanie jest takie samo. W jakim celu? O jakich konkretnych cmentarzach się tu mówi? Do zrealizowania zbrodni na taką skalę Niemcy musieliby zainstalować kilka tysięcy min o działaniu naciskowym. A każdy saper powie, że jest to jubilerska robota w myśl pożekadła, że saper myli się tylko raz. Byłyby to miny przeciwpiechotne. Czy one nie przydałyby się nazistom, nazistom w cudzysłowie przypomnę, o wiele skuteczniej niż na froncie? No chyba nie ponieważ ich forpoczty musiałyby się przedzierać przed cofające się oddziały sowieckie, zakładać miny i czekać, aż sowieccy żołnierze nadciągną. Podobnie nierealne byłoby zakładanie tych min przez panicznie rejterujące wojska sowieckie, a już zwłaszcza minowanie cmentarzy. Czy Sowieci liczyli na to, że Niemcy będą nacierać akurat po terenach cmentarzy? Kolejne pytanie: Jak usuwano tysiące zwłok z tych zaminowanych cmentarzy? Jest początek 1942 roku. 6 stycznia: Ludowy komisarz spraw zagranicznych Żydobolszewi, Wiaczesław Mołotow, poinformował sojusznicze rządy, iż cytat: Duża liczba Żydów, włącznie z dziećmi i kobietami w każdym wieku, była zagnana na cmentarz w nawiasie już nie na cmentarze, żydowski w Kijowie. Przed rozstrzelaniem zdarto z nich odzież i pobito. Pierwszych, przeznaczonych do rozstrzelania, zmuszono do położenia się twarzą do ziemi na dnie rowu, po czym strzelano do nich z pistoletów maszynowych. Następnie Niemcy zasypywali ich ziemią. Potem kładziono na nich następną grupę i rozstrzeliwano i tak dalej. Koniec cytatu. Co do kładzenia warstwa na warstwie, całkiem przypomina to rzeź polskiej elity w Katyniu, Miednoje, Ostaszkowie i gdzie tam jeszcze z tą różnicą, że Polacy nie kładliby się potulnie w dole twarzą do ziemi, więc Sowieci musieli ich krępować i mordować strzałem w tył głowy. Mieli tę przykrą robotę odwaloną już w kwietniu-maju 1940 roku. Doświadczenie było imponujące. Mogliby udzielać swoim niedawnym sojusznikom wyczerpujących korpetycji w tej materii. Jak zedrzeć odzież z tysięcy Żydów i pobić ich? Czy rozbierali się dobrowolnie? Na to trzeba dużo czasu. Do czego mogła Niemcom być potrzebna odzież żydowska? Naturalnie byłoby czymś zdumiewającym, gdyby wśród świadków, świadków w cudzysłowie, Babiego Jaru zabrakło wszędobelskiego Eli Wizela. Później dowiedziałem się od świadków, jak mówi Wizel, że miesiąc po miesiącu Ziemia nie przestawała drżeć i od czasu do czasu gejzery krwi wytryskiwały z niej. Te wytryski z mózgu Wizela tak skomentował profesor Faurison. Cytat. Słowa te nie wymknęły się autorowi w momencie szaleństwa. Napisał je potem bliżej nieokreśloną ilość razy, a przynajmniej nie raz. Musiał przeczytać je w celu dokonania korekty i w końcu jego wypowiedzi zostały przetłumaczone na rozmaite języki. Tak, jak wszystko, co napisał. To, że Wiesel przeżył, było oczywiście następstwem cudu. Tak orzekł. W Buchenwaldzie wysyłali oni na śmierć dziesięć tysięcy ludzi każdego dnia. Ja byłem zawsze w ostatniej setce przy bramie. Jest to cytat z książki Faurisona pod tytułem Fałszywy świadek. Może był, ale po setce i to chyba nie jednej, kiedy to pisał. Dalej. Ilu ludzi z łopatami należałoby zatrudnić do wykopania dołów, następnie do ich zasypania? Pytanie szczególnie kłopotliwe. Bo żeby zasypać 50 tysięcy zwłok, potrzeba najpierw wykopać około 50 tysięcy metrów sześciennych ziemi. Jest to około 100 tysięcy ton. A jeżeli zamordowanych było 100-125 tysięcy? Ilu ludzi potrzeba na to, aby wykopać rowy, zmusić ofiary do negliżu, każąc kłaść się warstwami, strzelać, potem zasypywać? Jeżeli przyjąć głębokość 5 metrów tych dołów, ich powierzchnia dla 50 tysięcy osób musiałaby wynieść 6 tysięcy metrów kwadratowych. Ale taka głębokość jest niemożliwa przy kopaniu ręcznym. Najsprawniejszy mężczyzna nie wyrzuci zawartości łopaty z głębokości 4 metrów. I wreszcie, rewelacje podane przez Momotowa nie zgadzają się z miejscami podanymi przez świadków. Rojenia świadków, świadków w cudzysłowie, i innych talmudystów, speców od kabalistycznej numerologii, od mistyfikacji kryminalistycznych dały popis 20 lipca 1942 roku, kiedy podziemna służba prasowa warszawskiego getta stwierdziła, służba prasowa w cudzysłowie, cytat, W Kijowie nie ostał się ani jeden Żyd, ponieważ Niemcy, w nawiasie chwilowo nienaziści, utopili w Dnieprze całą żydowską ludność miasta. Zabawmy się w rewizjonistów tego konkretnego fragmentu Holokaustu. Czy ani jeden z tysięcy Żydów nie umiał pływać? Taka metoda ludobójstwa w lipcu przy letnich upałach spowodowałaby zatrucie wody w Dnieprze na odcinku dziesiątków kilometrów, gdyż nurt potrafi znosić wzdęte zwłoki na wielkie odległości. Woda Dniepru zostałaby zatruta dla miasta i dla wojsk niemieckich. Samo słowo tyfus wywoływało w nich paniczny lęk. Znane były w okupowanej Polsce przypadki przewożenia na furmankach rannych partyzantów. Na słowa chory na tyfus, patrole żandarmerii przypadkowo na Niemcy odskakiwali od furmanki. Zwłoki znoszone przez nurt byłyby widoczne dla setek świadków. Jeszcze bardziej zwariowany komunikat podali nekrofile z Żydowskiej Agencji Telegraficznej 28 października 1942 roku. Cytat. Trzydzieścioro dwoje osieroconych dzieci żydowskich zostało wyprowadzonych do lasu i następnie Niemcy z premedytacją skierowali na nie ogień czołgów, rozjeżdżając je na miazgę. A następnie zmusili 118 towarzyszących nieżydowskich sierot do pogrzebania ofiar. Koniec cytatu. Tak więc 118 nieżydowskich dzieci musiało zakopać zwłoki swoich rówieśników. To oczywiste, że zasypywaniem dołu ze zwłokami nie mogli zajmować się Niemcy. Czy Niemcy nie mieli łatwiejszego sposobu uśmiercania 32 żydowskich sierot, jeżeli wcześniej poradzili sobie przy pomocy broni automatycznej z 50 tysiącami Żydów? Czy czołgi nie były im bardziej potrzebne na froncie? Jak ówczesne, powolne i mało zwrotne czołgi mogły uprawiać slalom pomiędzy leśnymi drzewami? Gdzie są świadkowie? Te 118 dzieci nieżydowskich. Czy je także zmiażdżono czołgami po zasypaniu mogiły? Radio Moskwa, a więc radio żydowskie, zgodnie z pragmatyką obsadzania wszystkich żydobolszewickich mediów, podało jeszcze jeden sposób zabijania. Cytat. Ponad 195 tysięcy sowieckich obywateli zostało w czasie okupacji zamęczonych na śmierć, rozstrzelanych lub zagazowanych w samochodowych komorach gazowych. Prawie 200 tysięcy zamordowanych, a gdzie świadkowie? Wyładowywanie zwłok z samochodów, kopanie dołów, zasypywanie. Czyżby masowa zbrodnia doskonała? W języku niemieckim słowo gazenwagen, nie oznacza samochodowej komory gazowej tylko samochód z silnikiem napędzanym gazem wytwarzanym z drewna natomiast samochodowe komory gazowe tak zwane dusie gubki istniały naprawdę używano ich w żydobolszewi już w latach 30 do zabijania więźniów wynalazuje no właśnie Isaj Dawidowicz Berg Żyd w służbie NKWD z czasem pojawiły się kolejne, jeszcze bardziej makabryczne opowieści rzekomych świadków, pełne jeszcze bardziej fantastycznych szczegółów. Niejaki Wilkis, rzecz jasna cudem ocalały z Holokaustu, Żyd z Odessy mówił, cytat, Na pobliskim cmentarzu żydowskim usunięto płyty nagrobne i przywieziono do Babiego Jaru, gdzie zbudowano z nich wielkie piece. Koniec cytatu. W tym celu Niemcy wysłali na cmentarz jeńców wojennych, żeby wyrwali metalowe ogrodzenie cmentarne i wykonali z niego ruszty do tych pieców. Gdzie są liczni świadkowie tych robót? Dlaczego nikt po wojnie w zarzydzonym Kijowie nie poszukiwał tych płyt? Ile należało zbudować tych pieców do spalania tak wielkiej ilości zwłok? Czy mieszkańcy Kijowa nie czuli unoszącego się w powietrzu z fondu palonych ciał? No cóż. Przed cierpieniami narodu wybranego ustępują prawa natury, nieprawdopodobieństwa stają się prawdopodobne. Jak w opowieściach od Tona Franka, ojca Anny Frank. Oto zięć niejakiego Haima Shapiro, także cudem ocalony z Holokaustu, opowiadał: Cytat: 56 tysięcy Żydów było zabitych. Ci, którzy nie umarli od razu, byli pochowani żywcem. Dziesiątego dnia po rozstrzelaniach z ziemi wyciekały strumiki krwi, krwi pięćdziesięciu sześciu tysięcy pomordowanych Żydów. Koniec cytatu. Od kogo zięć Haima Shapiro otrzymał taką informację? Jak się on nazywał? Dlaczego nie znalazł się wśród ofiar, jeżeli podaje, zgodnie z legendą, że wszyscy zginęli? Jaka jest data tej rzezi? W 1931 roku mieszkało w Kijowie 140 256 Żydów. Do jesieni 1941 roku ogólna liczba mieszkańców Kijowa w wyniku masowej ewakuacji w pierwszej kolejności komisarzy ludowych, funkcjonariuszy, żydowskich członków partii zmniejszyła się z 859 930 000 do 305 000 ale historycy Holokaustu, historycy Holokaustu w cudzysłowie, twierdzą, że w październiku 1941 w Kijowie wciąż znajdowało się 300 tysięcy Żydów, co stanowi populację liczniejszą niż obecna liczba mieszkańców Tel Awiwu. Ponadto znane sowieckie statystyki podają dokładny procent Żydów ewakuowanych ze strefy nadciągającej okupacji niemieckiej. Mińsk 94 – 94% Żydów. Żytomierz 88% żydów. Nowogród Wołyński 90%. Połtawa 96. Czernichów 97. Mariampol 100%. Taganrok 100%. Winnica, Kijów i humań po 80%. O antypolonizmie żydowskich historyków w USA z profesorem Richardem Lukasem rozmawia Piotr Zychowicz. Źródło z internetu. Piotr Zychowicz. Tytuł pańskiej książki musiał w Ameryce wzbudzić spore kontrowersje. Richard Lukas. O tak. W życiu nie spodziewałbym się, że po jej opublikowaniu rozpęta się taka burza. Pisano o mnie rzeczy wręcz niebywałe. Przekręcano moje intencje i atakowano mnie poniżej pasa. Dostawałem telefony i listy z pogróżkami oraz obelgami. Od momentu wydania zapomnianego Holokaustu w Ameryce przestałem otrzymywać zaproszenia na konferencje naukowe i wykłady. Pamiętam, że moja żona powiedziała wówczas – Boże, w coś Ty się wpakował. Zychowicz no właśnie, a w co pan się wpakował? Lukas Amerykańscy historycy dzielą się na dwie grupy. Historyków II wojny światowej i historyków Holokaustu. Pierwsi są bardzo obiektywni i profesjonalni. Ich reakcja na moją książkę była bardzo spokojna i rzeczowa. Zebrałem od nich bardzo pochlebne opinie. Druga grupa historycy Holokaustu, składa się niemal wyłącznie z badaczy żydowskiego pochodzenia. Oni moją książkę uznali za herezję, a użycie słowa Holokaust za skandal. Zychowicz, dlaczego? Bo uważają, że Żydzi mają patent na to słowo, a próba zestawienia ich tragedii z jakąkolwiek inną to zbrodnia. Moja książka została uznana za zbyt propolską. Zychowicz, trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek stawiał w jakiejś innej książce zarzut, że jest zbyt prożydowska. Lukas śmieje się. O, zdecydowanie, nikt nie ośmieliłby się wystąpić z takim zarzutem. Nikt w Stanach Zjednoczonych nie postawił takiego zarzutu profesorowi Janowi Grosowi. Podział ról jest bowiem z góry ustalony. Żydzi w opowieściach o II wojnie światowej są good guys, a Polacy są bad guys. Zychowicz. A Niemcy? Niemcy są abstrakcją. Zychowicz. Dlaczego zdecydował się pan napisać zapomniany Holokaust? Lukas Zaczynałem jako historyk dyplomacji i wojskowości. Napisałem książkę Eagle East o relacjach między Ameryką a Sowietami w czasie II wojny światowej. Potem zająłem się wojennymi relacjami między USA a Polską. Właśnie podczas pracy nad tą ostatnią monografią natrafiłem na sporą liczbę relacji i dokumentów dotyczących cierpień wojennych Polaków. Zorientowałem się, że są to sprawy zupełnie nieznane w Ameryce. Zychowicz. Ta niewiedza wynika z ignorancji czy z innych powodów? Lukas. Ta niewiedza wynika z pewnego specyficznego podejścia do okupacji Polski w latach 1939-1945. Polska i Polacy dla historyków amerykańskich zajmujących się tym okresem są wyłącznie tłem dla Holokaustu. Zagłada jest wydarzeniem najważniejszym i centralnym. Wszystko inne nie ma żadnego znaczenia. Cała historia Polski XX wieku jest pisana z perspektywy cierpienia Żydów. Zychowicz. A Polacy? Lukas. Gdy w latach osiemdziesiątych brałem się za pisanie swojej książki, postanowiłem sprawdzić, co amerykańscy historycy napisali już do tej pory o cierpieniach Polaków podczas wojny. Okazało się, że nic. Książek o cierpieniach Żydów w Polsce było już wtedy tysiące. Taka sytuacja to kuriozum, zważywszy na to, że ilościowo straty wojenne wśród Polaków, katolików, były mniej więcej takie same jak Żydów wśród Polaków. Stąd też wziął się mój pomysł na tytuł. Uważam, że nie ma powodu, dla którego nie można nazwać tego, co spotkało Polaków, Holokaustem. Polskie ofiary nie były wcale gorsze od żydowskich. Zychowicz. Jak pan tłumaczy tę dysproporcję w podejściu do tragedii Żydów i Polaków? Lukas. Zacznijmy od prasy. W Ameryce ma ona znaczenie wręcz olbrzymie. Duszą inteligencji amerykańskiej rządzi New York Times. Moja książka, zapomniany Holokaust, w ciągu ostatniego ćwierćwiecza... Miała w Ameryce olbrzymią liczbę wydań i w środowisku naukowym uznawana jest za klasykę. Niezmiernie interesujący się II wojną światową New York Times nie poświęcił jej jednak przez te ćwierć wieku nawet linijki. Zychowicz A posłał im pan egzemplarze recenzenckie? Lukas <głos> Zawsze, zawsze też bardzo uważnie czytałem New York Timesa, szczególnie jego sekcję z recenzjami publikacji. Przez tych kilkadziesiąt lat dziennik ten nigdy nie opublikował recenzji jakiejkolwiek książki poświęconej okupacji Polski, w której Polacy nie zostaliby przedstawieni jako sprawcy zagłady i współodpowiedzialni za Holokaust. W ten sposób New York Times w odpowiedni sposób kształtuje amerykańską elitę intelektualną. Zychowicz New York Times zastrasza historyków? Nie zastrasza. On ich zniechęca. Wystarczy bowiem przychylna recenzja w New York Times, aby książka sprzedała się w olbrzymiej liczbie egzemplarzy. Podobne podejście ma zresztą cała machina medialna w Stanach Zjednoczonych. Historyk, który chce być sławny i bogaty, Historyk, który chce być chłubiony przez gazety, ośrodki akademickie i salony intelektualne, nie będzie więc pisał o cierpieniach Polaków. Po co tworzyć coś, co przejdzie bez echa? Mało tego, może zaszkodzić. Historyk napisze więc kolejną standardową książkę o Holokauście, w której przedstawi Polaków jako zbrodniarzy. Tak jest łatwiej. Zychowicz to chyba kasus wspomnianego przez pana Grossa. Swoją karierę na emigracji zaczynał od pisania o polskim cierpieniu, m.in. znakomite w czterdziestym nas matko na Sybir zasłali. Gdy zorientował się, że nikogo te książki nie obchodzą, zabrał się za sąsiadów. New York Times rozpływał się nad nim i zachwycał i dostał gros etat w Princeton. Lukas Książka, sąsiedzi, to coś niebywałego. Gdy ją przeczytałem, byłem zdumiony. Gdybym ja napisał coś takiego, książkę opartą na tak nieprawdopodobnie słabej bazie źródłowej, książkę niepodpartą żadną kwerendą i bazującą głównie na spekulacjach, zostałbym natychmiast wyrzucony z cechu historyków. To byłoby dla mnie kompromitujące. Straciłbym swoją wiarygodność jako badacz. Pisać coś takiego bez przeprowadzenia badań w niemieckich archiwach to wręcz niebywałe. Gross nie tylko zaś wydał taką książkę. Nie tylko udało mu się uniknąć odpowiedzialności za fatalne błędy zawodowe, ale jeszcze jest za tę książkę hołubiony. Zychowicz. Jak to możliwe? Lukas. Jest to książka ze słuszną tezą. Książka pisana pod gusta amerykańskich środowisk naukowych. Było kilku historyków Holokaustu, którzy prywatnie wyrazili mi swoje poparcie po tym, gdy napisałem zapomniany Holokaust. Brawo, Ryszard, zgadzam się z tobą, mówili mi w prywatnych rozmowach. Żaden z nich jednak nigdy nie odważył się tego napisać czy powiedzieć publicznie. Wszystkie poważne wydziały zajmujące się Holokaustem na amerykańskich uczelniach są bowiem kierowane przez żydowskich historyków. Nikt nie chce się więc narazić swoim szefom. Zychowicz Zna pan na pewno przypadek Normana Davisa, który w latach 80. miał dostać etat na prestiżowym Uniwersytecie Stanford, Kandydatura została utrącona, bo jego książka Boże Igrzysko została właśnie uznana za zbyt propolską. Lukas Oczywiście, że znam tę oburzającą historię. Napisałem wówczas bardzo ostry list do rektora Stanfordu, w którym wziąłem w obronę Davisa. Ten znakomity historyk padł ofiarą patologicznego zjawiska, o którym mówimy. Zychowicz Ktoś mógłby powiedzieć, że pańskie słowa o żydowskiej dominacji na amerykańskich uniwersytetach to teoria spiskowa. Ktoś taki nie miałby bladego pojęcia o amerykańskich uniwersytetach. To zresztą nie jest problem tych wyższych uczelni. Mniej więcej 10 lat temu napisałem książkę, ja przeczytam polski tytuł od razu, czy dzieci płakały? Wojna Hitlera przeciwko dzieciom żydowskim i polskim. Zestawiłem w niej wstrząsające relacje dzieci pod okupacją, zarówno żydowskich jak i polskich. Mój wydawca zgłosił ją do prestiżowej nagrody imienia Janusza Korczaka, którą przyznaje Liga przeciwko zniesławieniom. To najbardziej znana i wpływowa żydowska organizacja w Stanach Zjednoczonych. Nagroda ta jest przyznawana nie przez polityczny zarząd fundacji, ale przez specjalne jury, w skład którego wchodzą Żydzi i nie Żydzi. Zarząd Ligi się tą sprawą nie zajmuje. Zychowicz. Wygrał pan? Lukas. Tak, dostałem nagrodę. Byłem zachwycony, bo Janusz Korczak jest jednym z moich idoli. Człowiekiem, który reprezentował sobą wszystko to, co najlepsze w obu narodach – polskim i żydowskim. Dostałem więc oficjalną informację, że przyznano mi nagrodę. W międzyczasie zarząd Ligi zorientował się jednak, że jury przyznało nagrodę autorowi zapomnianego Holokaustu. 24 godziny później dostałem list od Ligi, w którym napisano, że nagroda została mi odebrana. Stwierdzono, że nie naświetliłem problemu w odpowiedni sposób. Zychowicz. Jak pan zareagował? Lukas. Wściekłem się i uznałem, że nie odpuszczę. Natychmiast poszedłem do adwokata i kazałem mu zająć się sprawą. Napisał list do szefa ligi, Abrahama Foxmana. Zychowicz polskiego Żyda, który został uratowany przez swoją polską nianię. Lukas. Dokładnie. W liście tym mój adwokat zagroził, że uda się z tą sprawą do prasy, a Liga przeciwko zniesławieniom niczego tak się nie boi jak czarnego pr -u. Postanowili mi więc nagrody nie odbierać. Wyróżnienie to wręczone jest jednak zawsze podczas wspaniałej uroczystości w Nowym Jorku, po której organizowany jest bankiet. Przychodzi na nią intelektualna elita tego miasta. Szeroko pisze o niej prasa. Mnie nagrodę przysłano pocztą. To cena, jaką płacę za zapomniany Holokaust. Zychowicz. Co w pańskiej książce najbardziej oburzyło jej krytyków? Lukas. To że sprzeciwiłem się dogmatowi, który obowiązuje w amerykańskim spojrzeniu na Holokaust. A dogmat ten brzmi – Polacy byli antysemitami. I kropka. Część była obojętna wobec zagłady Żydów, a druga część wzięła w niej aktywny udział. W swojej książce podjąłem próbę ukazania prawdziwego oblicza tego problemu. Nie kryłem, że wśród Polaków byli bandyci, którzy podczas wojny zachowywali się niegodnie. Ludzie tacy są jednak w każdym społeczeństwie. Polacy nie mieli monopolu na zło, tak jak Żydzi nie mieli monopolu na dobro. Oba narody były złożone ze zwykłych ludzi, dobrych i złych. Wśród Żydów podczas II wojny światowej również występowały postawy niegodne. Zychowicz Kluczowe jest chyba to, jaka była reakcja Polskiego Państwa Podziemnego na patologiczne, antysemickie zachowania wśród Polaków. Lukas Oczywiście, a postawa ta była skrajnie negatywna. Ludzie, którzy dopuszczali się niegodnych czynów, jak szmalcownicy, byli napiętnowywani i surowo karani. Były przypadki skazywania ich na śmierć i wyroki te wykonano. Nie będę już mówił o olbrzymiej liczbie Polaków, którzy pomagali Żydom, bo są to sprawy w Polsce dobrze znane. Wystarczy powiedzieć, że było ich znacznie, znacznie więcej niż Polaków, którzy Żydom szkodzili. Zychowicz Mimo to od żydowskich historyków w kółko słyszymy jedno pytanie. Dlaczego nie zrobiliście więcej? Lukas to jest chyba najlepszy przykład ukazujący, jakim nieporozumieniem są badania nad Holokaustem w Ameryce, jak niekompetentni są prowadzący je ludzie. Ich olbrzymie, wygłaszane ex post, oczekiwania wobec narodu polskiego opierają się na kompletnym niezrozumieniu epoki. Wymagania te stawiane są bowiem narodowi, który także był narodem ofiar, Narodowi, który również straszliwie cierpiał. Zychowicz. Oni jednak o tych cierpieniach nie chcą przecież słyszeć. Lukas. Dokładnie. I właśnie rozwiązał pan zagadkę amerykańskich studiów nad Holokaustem. To dlaczego nie mają one żadnego sensu? Tych żydowskich historyków z całej historii II wojny światowej interesuje wyłącznie jeden temat. Cierpienie Żydów. Nie interesuje ich nic poza tym. Wszystkie światła skierowane są na Żydów. Wszystko pozostałe jest pozostającym w cieniu tłem. Skoro więc cierpienia Polaków ich nie interesują, to o tych ogromnych cierpieniach nie wiedzą. A skoro o nich nie wiedzą, to wydaje się im, że nie istniały. A skoro nie istniały, to znaczy że Polacy pod okupacją prowadzili normalne, spokojne życie. Nie byli niczym zagrożeni, Niemcy ich nie niepokoili. Jeżeli rzeczywiście ma się taki obraz niemieckiej okupacji Polski, to trudno się dziwić, że zadaje się pytanie. Dlaczego nie zrobiliście więcej, aby ratować Żydów? Zychowicz. Zamknięte koło. Lukas. Niestety... Żydowscy historycy są po prostu niedouczeni, nie rozumieją i nie znają tematu, którym się zajmują. Piszą swoje książki w próżni. Jeżeli historyk wyrywa jakieś wydarzenie z kontekstu, to otrzymuje zdeformowany obraz, nie pisze prawdy. Nie można pisać o historii okupacji Polski przez pryzmat doświadczenia tylko jednego narodu. Takie judeocentryczne podejście jest błędne z metodologicznego punktu widzenia. Niestety innego normalnego spojrzenia się nie dopuszcza. To właśnie tłumaczy, dlaczego moja książka Zapomniany Holokaust wywołała taki szok i oburzenie w USA. Jeżeli tym ludziom od kilkudziesięciu lat wbija się do głowy, że tylko Żydzi cierpieli – a Polacy byli antysemitami i współsprawcami Holokaustu, to nic dziwnego, że gdy pojawił się jakiś facet, który napisał, iż Polacy także padli ofiarą Holokaustu, ci ludzie byli zszokowani. Zychowicz. Naprawdę jest aż tak źle? Lukas. Dość niedawno. Zostało przeprowadzone pewne badanie socjologiczne, którego wyniki uważam za katastrofalne. Przebadano amerykańskich nauczycieli akademickich i badaczy zajmujących się Holokaustem. Przyznali oni, że mają negatywny stosunek do Polaków. Jeżeli ci panowie z takim założeniem zabierają się do pisania historii, to naprawdę trudno się dziwić że zamiast historii wychodzi im stronnicza publicystyka, propaganda. Osobiście widziałem skutki takiej pedagogiki w przypadku młodych ludzi. Są opłakane. Zychowicz. Na przykład? Lukas. Tak jak panu powiedziałem. Odkąd wydałem zapomniany holokaust, nie jestem mile widziany w ośrodkach akademickich. Naukowcy... Nawet jeżeli się ze mną zgadzają, boją się mnie zaprosić. Zdarzają się jednak wyjątki. Pewnego razu zostałem poproszony o wygłoszenie wykładu na jednym z czołowych uniwersytetów w Pensylwanii. Na sali zebrał się olbrzymi tłum. Profesorowie i studenci. Około 500 może s600 osób. Opowiadałem o polskich cierpieniach podczas wojny. Gdy skończyłem... Dziesięciu obecnych na sali żydowskich profesorów wstało i w milczeniu ostentacyjnie opuściło salę. Zychowicz. Aż trudno w to uwierzyć. Lukas. Niestety tak było. Pocieszające jest jednak to, że na sali zostali wszyscy studenci. Gdy tylko za profesorami zatrzasnęły się drzwi, zaczęły się sypać pytania. Młodzież była tym, co powiedziałem, całkowicie zaskoczona. Profesorze Lukas, mówili studenci, przez okres naszych studiów nikt nigdy nam tego wszystkiego nie powiedział. Cały czas wykładano nam polską historię tylko z jej żydowskiej interpretacji. Mówiono nam o cierpieniach Żydów i niegodziwości Polaków ale nigdy nie powiedziano nam, że Polacy także byli prześladowani. Niestety, amerykańskie szkolnictwo wyższe na tym polu poniosło spektakularną porażkę. Dochodzi do tego, że ocalali z Holokaustu są cenzurowani przez historyków. Zychowicz. Jak to? Lukas. Poznałem kiedyś pewną Żydówkę z Polski, która przetrwała niemiecką okupację dzięki wsparciu Polaków zwykłych włościom, którzy ją karmili i ukrywali, choć groziła im za to kara śmierci. Gdy to mi opowiadała, płakała, były to łzy wdzięczności. Powiedziała mi jednak, że bałaby się o tym wszystkim powiedzieć w Ameryce publicznie. Wiele innych ocalałych z Holokaustu mówiło mi to samo, że ich przeżycia są niepoprawne politycznie. I jeszcze jedna rzecz, którą powiedziała mi ta pani – Mówiła o podziwie dla olbrzymiego heroizmu tych Polaków. Przyznała, że wątpi, czy gdyby role się odwróciły, ona znalazłaby w sobie odwagę, żeby zrobić to samo. Łatwo więc dzisiaj w bezpiecznej Ameryce, w bezpiecznym uniwersyteckim gabinecie rzucać gromy na polski naród i zadawać kretyńskie pytania. Dlaczego nie zrobiliście więcej? Zychowicz Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że 70 lat po wojnie jedne ofiary tamtego konfliktu skaczą do gardła drugim. Lukas To wielki, smutny paradoks. Podczas wojny Polacy i Żydzi jechali na jednym wózku. Oba narody zostały napadnięte, a następnie padły ofiarą straszliwych represji ze strony Niemców. Zginęły miliony Żydów, i miliony Polaków. Dziś do Niemców nikt nie ma już pretensji. A Żydzi toczą walkę z Polakami, starając się udowodnić, że to im należy się palma pierwszeństwa w jakimś makabrycznym rankingu ofiar. Doprawdy, historia dziwnie się potoczyła. Tu zakończymy dzisiejszą część tego rozdziału a następna część jest zatytułowana Biczowanie Kościoła Holokaustem.